Podcast Real Karta Polaka, odcinek 33. Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. I zapraszam do posłuchania podcastu, w którym pomagam Wam zdobyć kartę Polaka. Myślę, że żeby dobrze zaprezentować się przed konsulem, najważniejszą rzeczą jest dobrze mówić po polsku. Bez tego będzie bardzo trudno, o ile nawet nie niemożliwe, dostać kartę Polaka. Inną sprawą jest wiedza, którą sprawdza konsul podczas rozmowy. Najczęściej jesteście pytani o sprawy prywatne, ale również o historię Polski, polskie tradycje, czasami o znanych Polaków. Żeby pomóc Wam w przygotowaniu tych tematów, zrobiłem kurs Real Karta Polaka. Są tam zebrane wiadomości, możecie czytać, słuchać i przygotowywać się w ten sposób do rozmowy. W ten sposób... Nie tylko uczycie się wiadomości o Polsce, ale również trenujecie swój język polski. Pamiętajcie, słuchanie i czytanie to najlepsza metoda nauki języków. Dziś chcę Was trochę zmotywować do pracy. Wiem, że jest wiosna, jest ładna pogoda i... Czasami nie chce nam się pracować Nie chce nam się nic robić Wolimy iść na spacer Ale podczas spaceru też można czegoś się nauczyć Możecie zgrać pliki mp3 z kursu I słuchać lekcji podczas spaceru Nie ma wymówki Dla chcącego nic trudnego Jak wykorzystujesz swój czas? Czymkolwiek się zajmujesz To jak spędzasz swój czas Mówi o tym kim jesteś Więc pomyśl o tym Co ma być podstawą tego jak żyjesz Wystarczy zobaczyć jak ludzie wykorzystują swój czas Co robią I od razu można powiedzieć co jest dla nich ważne Ile czasu spędzasz na pracę nad samym sobą? Ile czasu codziennie poświęcasz na pracę nad swoimi marzeniami? Ile książek przeczytałeś przez ostatnie trzy miesiące? Czego nowego nauczyłeś się robić przez ostatni rok? Jak zainwestowałeś w samego siebie? Wielu ludzi Zaraz po tym jak wrócą do domu z pracy Siadają na kanapie przed telewizorem Siedzą, gapią się w telewizor i nic nie robią Czasami myślą Dobra, jutro się za to wezmę Jutro Dziś muszę odpocząć Jutro to zrobię Musisz dać z siebie wszystko Koniec z telewizją Koniec z grami Jesteśmy w szkole życia A to znaczy, że możemy Mamy szansę uczyć się Żeby poprawić swoje życie Wszyscy ludzie Wszyscy ludzie sukcesu Mają każdego dnia Dokładnie tyle samo czasu co ty Więc co oni robili? Czego ty nie robisz? Zainwestowali w siebie, po pracy, w swoim wolnym czasie, wieczorami. Wkładali czas i wysiłek w to, co chcieli osiągnąć. Inwestowali swój czas w samych siebie. Jesteśmy bardziej zajęci niż poprzednie pokolenia. Wydaje nam się, że jesteśmy zapracowani, że jesteśmy efektywni Ale pomyśl o sobie Pomyśl chwilę, czy naprawdę jesteś efektywny? Czy naprawdę jesteś efektywna? A może twoje życie jest naładowane, zaśmiecone, napchane tym wszystkim Co cię męczy, zajmuje twój czas i uwagę Jednocześnie trzymając Cię z dala od tego, kim naprawdę możesz być Czy to wszystko może Cię powstrzymać? Czy pozwolisz, żeby te bezsensowne rzeczy zniszczyły Twój cenny czas? Nikt nie może powiedzieć szczerze powiedzieć, że nie ma na coś czasu To tylko kwestia tego, co jest dla Ciebie ważne Zawsze trzeba się napracować, zanim staniesz się naprawdę kreatywny. Jednak kreatywność jest w każdym z nas. Każdy z nas jest kreatywny. Jeśli miałbyś czas, to byłbyś kreatywny, prawda? Najważniejszą sprawą jest to, by doceniać nasz czas. Więc co zamierzasz zrobić ze swoim czasem? Ile czasu zmarnowałeś? Co dziś zrobisz? Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymam za Was kciuki. Wiem, że dacie radę. Piszcie do mnie. Przysyłajcie nagrania. Opowiadajcie, jak było podczas rozmowy z konsulem. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. papa. Pa.